Ja na piąty rozdział od piątego wiersza. Do wiersza osiemnastego. Pozwólcie, że jeszcze kilka myśli do pytania. Czy chcesz być e, zdrowy? Chciałbym to połączyć Z wypowiedzią fana Na końcu Biblii Objawienie 22 17 wiersz Pod koniec Kto chce Niech we, darmo weźmie Wodę żywota Widzimy w tym że Bóg, co do zasady, uznaje wolę człowieka, którego On stworzył. I do końca Biblii chodzi o to, czy ktoś chce, czy nie chce. Jeśli ktoś uczynił coś, to mam na myśli jeden wiersz, który jest ważny dla wierzących.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 To oznacza, podsumowując, że tym warunkiem do zrozumienia myśli bożych jest, jest by czynić Jego wolę. Jeśli to nie jest w sercu, jeśli nawet ktoś nie ma takiego dużego antylektu, to ten tego... To jest tak, że właśnie ci bardzo inteligentni ludzie mają czasem problemy, by to zrozumieć. W negatywnym sensie chciałbym wskazać na co później będziemy jeszcze rozważać, jeśli Pan pozwoli, w wierszu 40 naszego rozdziału. Ale nie chcecie do mnie przyjść, aby mieć żywot czy życie. Pan mówi, oni nie chcą. Znamy te powody tej własnej chwały, własnej pozycji, której oni szukali i tak dalej. Na koniec jeszcze jedno słowo, które jest bardzo znane, ale nie jest nadaremnie tutaj powiedziane. Przeczytajmy Mateusza 23, 37 wiersz, Jakże często chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Jakże poważne słowo to jest. Krótka uwaga do tego, co przed chwilą powiedziane zostało. W angielskim jest przysłowie, które mówi przetłumaczone na niemiecki czy na polski brzmi tak. Jeśli przekonasz człowieka przeciwko swojej woli, to koniec na końcu ma, ma takie myśli jak na początku. I to jest ważny klucz, czy ważna zasada, którą słyszeliśmy, którą w przeszłości też rozważaliśmy z braćmi na temat drogi Można było dwa, dwie godziny rozważania i na, po, i na koniec tych rozmów było na stało się w tym samym miejscu, co na początku Jeśli ktoś nie chce, to nie zrozumie Jakże to jest ważne, gdybyśmy spoglądali na pana, który pyta, chcesz być zdrowy? I on odpowiada, panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Pomyślmy też o tym również i w, nasz, w naszych okolicznościach, przecież modliliśmy się za chorymi, za zranionymi i jak wielu mówi, nie mam nikogo, kto by pytał o mnie. Pierwszy Piotra V, mamy tamtego pasterza, on jest zatroskany o nas i tam jest cudowna uwaga, on, jemu zależy na Tobie. Cóż za Pan jako Zbawiciel, tutaj jako ten Wybawca, jako ten Syn, który jest postawiony przed nasze serca. Jeszcze krótka myśl do wiersza 6. Szóste. Wczoraj, wczoraj widzieliśmy, jak Pan Jezus widzi. Jak on wszystko wie, jak on w swoim wielkim miłosierdziu na bezsilność tego człowieka odpowiada. I mamy na myśli przykład ze Starego Testamentu, gdzie możemy się z tego miłosierdzia też czegoś uczyć. Druga Mojżeszowa 2. Początek historii ziemskiego ludu, trzeci rozdział, siódmy wiersz. Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Stąpiłem prze to, by go wyrwać z mocy Egiptu. Widzimy tutaj też coś z tego miłosierdzia naszego Boga, że On stąpił. Ten, który jest ponad wszystkim, On w swoim miłosierdziu się tak zniżył. I jeszcze do tego wezwania Pana Jezusa. W wierszu ósmym on mówi, wstań, weź łoże swoje i chodź. I natychmiast ten człowiek był zdrowy, wziął swoje łoże i chodził. Widzimy tutaj, jak Pan na tą wiarę, reaguje na wiarę tego człowieka, na to wezwanie, by on coś uczynił, ten człowiek to czyni. I w tym też okazuje się ta wiara przecież mógł powiedzieć nie dam rady przecież ja nie mogę, nie mam siły jeśli my to przełożymy na nas to też byliśmy tacy którzy byli bezsilni którzy nie mieli zdolności by cokolwiek uczynić dla Pana i widzimy tutaj te rezultaty wiary jedną z tych rzeczy jest to że On wziął swoje łoże to co było obrazem Jego bezsilności teraz jest obrazem Jego siły mamy tutaj obraz tego co Pan nam czy w czasie naszego nawrócenia wieczne życie, to, co nam dał życie wieczne to życie, które jest zdolne do tego byśmy czynili, to uzdania nas do tego byśmy czynili to, co Bóg chce on wstał potem, to nam pokazuje że przez wiarę w Pana Jezusa mamy nowe stanowisko i to stanowisko opisuje Paweł słowami w Chrystusie chciałbym do tego przeczytać z Rzymian 3, jeden wiersz to jest taki główny punkt naszego stanowiska w Chrystusie, dwudziesty wiersz, dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przez przed nim żaden człowiek. Drugi wiersz z Efezjan 1. 1, 3. wysławiony, niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Usprawiedliwieni i ubogosławieni w Chrystusie. I trzecie, co czytamy, że ten człowiek chodził. To, nam, to jest właśnie to, co nam Piotr przedstawia, tą drogę, to chodzenie, jako wierzący, którzy chodzimy w tych um, okolicznościach tego świata, byśmy chodzili w, w zgodności z jego myślami. Chciałbym jeszcze raz zwrócić naszą uwagę na pytanie, czy chcesz być e, zdrowy i potem tą reakcję, odpowiedź, e, która powinna być, oczywiście tak, chcę być, ale nie mam nikogo, kto by mi pomógł, to pokazuje, że ten... E, ten Nie mówi on do Pana, jeśli woda się poruszy, to wrzućmy tak szybko jak się tylko da On nie mówi te, tymi słowami On trwa w tym i nie rozwija tego, tej myśli w jakiś inny sposób. Też wczoraj mówiliśmy, że on nie zna tego, który do niego mówi. Ale to, że jest jedna osoba, która się pyta o niego i której on mógł, on mógł e, użyć e, do swojej pomocy, on też na to nie wpada. I to też musi przemawiać do naszego serca, że ten czy 38 lat sprawiły Zatwardziły go w pewnym sensie tak, że czy zasłoniły mu różne e, inne możliwości, że on widzi tylko jedną e, stronę i on nic nie potrafi zrobić z tym pytaniem pana. Odpowiada mu w sposób które pokazuje, że nie ma, nie rozumie, kto do niego mówi, nie poznaje go, nie wie, kto do niego mówi, nie zna tych możliwości, które teraz się nagle pojawiły. Nie mówi, pomóż mi. To jest źle, jeśli my to widzimy, jak człowiek jest uwikłany, jak diabeł go um, um, uwikłał, jego, czy te okoliczności, ale i również jego umysł jest uwikłany w tych w tych rzeczach. Wczoraj słyszeliśmy, że że to powstał w Izraelu nowy taki zły e, stan w Izraelu, ale co czyni Pan Jezus? On dalej pracuje i tutaj czyni On coś dalej co e, podkreślaliśmy Bethesda, ta BTS leży poza murami Jerozolimy Dla Niego było niemożliwe aby dostać się do tej Bliskości Bożej, czyli do Jerozolimu Jak, jak według 5. Mojżeszowej 16-16, trzy razy w roku powinien Być w Jerozolimie By doświadczyć Bliskości Bożej I co czyni Pan Jezus? On Go uzdrawia I usuwa się I co czyni ten Izraelita? On idzie do świątyni Aby poznać Boga w Jego obecności. On idzie do świątyni. Mimo tego, że Boga nie ma, ale On chce tam doświadczyć Boga i Pan Jezus daje Mu się tam poznać, pokazuje jak ciemny jest ten system, który Bóg już zostawił, odłożył na bok, i w ten sposób On może poznać, czy, czy widzieć kim jest Bóg, kim jest Ojciec co On czyni, że On sam jest Bogiem w jaki sposób Pan jest właśnie, w jakiej jedności On działa z Bogiem i to jest ta najwyższa myśl że On nie mógł ten człowiek nie mógł dostać się do tej obecności Bożej, nie mógł przyjść przed Boga i to jest też obraz dla nas że ta służba wypływa zawsze z obecności Bożej i tu mamy tą główną myśl że ten słaby yy, on może przyjść przed Boga, to też widzimy w dziejach apostolskich trzeci co czyni ten yy, Chromy, on idzie do święte, od świątyni, aby przyjść przed Boga tam też nie był on w stanie iść do świątyni Może sobie też przypominamy tą obrazową, znaczenie tego obrazu. Tutaj, tu chodzi o tą bezsilność zakonu i że ten człowiek nie jest zdolny być uzdrowiony w ten sposób i tak ta odpowiedź tego człowieka nie powinna być też zadziwiająca dla nas, bo on jest na tym płaszczyźnie. Była tam tylko ta jedna możliwość, żeby go ktoś wrzucił do tego i mówi, dlatego nie mam jakiegoś człowieka. To też y, słyszeliśmy y, praktyczne, y, mogliśmy widzieć praktyczne zastosowania tego, jeśli są chorzy, którzy nie mają kogoś, kto by im dopomógł, ale to y, jeśli chodzi o ten obraz, to nie ma żadnego człowieka, który byłby w stanie pomóc drugiemu człowiekowi. W tym, w tym sensie ósmym wierszu on poznaje tego, który może mu pomóc i ten stary system jest odłożony na bok w tym momencie i ta odpowiedź którą on daje pokazuje, że on widzi swoje braki, że nie ma kogoś kto by mu mógł pomóc wrzucić go on widzi, że to potrzebuje kogoś, kto by go wybawił jakiegoś wybawiciela te dwa, on uznaje te dwa braki i w obu tych brakach on dochodzi do Pana Jezusa. Pan Jezus mu przychodzi. Po pierwsze oferuje mu zbawienie. Oczywiście on jest tym zbawicielem, ale to pierwsze co on mu daruje to jest ta możliwość wybawienia. I potem, gdy on otrzymał to wybawienie, to wtedy Pan prowadzi go dalej i daruje mu to również tą świadomość tego, kto jest tym wybawicielem. Widzieliśmy też, że Pan Jezus wzywa go, aby wstał, ósmy wiesz, weź złoże swoje i chodź. Wstań. To jest to wybawienie. Przy wszystkich powtórzeniach to wstań nie jest powtarzane. Jest powtarzane, żeby wziął swoje łoże, żeby on chodził też, ale to wstań nie jest powtarzane. Bo w tym momencie było to związane, że to wybawienie Bóg, że Bóg, to wybawienie, które Bóg dał temu człowiekowi, to już było. Bóg mu to darował. I widzimy tutaj, jeśli chodzi o tą cudowną tajemnicę że z jednej strony jest to Bóg. Pan Jezus, ten odwieczny Syn Boży, który wyratowuje, który daje nowe życie, a z drugiej strony On też dokładnie mówi, wstań. W duchowym znaczeniu pokutuj. I tak jak to słyszeliśmy, musimy chcieć. Po ludzku M mówiąc, ten człowiek mówi, że nie jestem w stanie stać, ale gdy Pan mówi wstań, to wtedy ten człowiek wstaje pod odpowiedzialnością tego, że będzie w stanie stać. Wierzy w to, że będzie mógł stać, I on to czuje, czy czyni. On był nie był więcej z związany i to jest widoczne, że on mógł chodzić że ten człowiek został zmieniony, to jest widzialne dla innych. I tak też będzie kiedyś dla Izraela. To jest też prawdą dla każdego człowieka, który Jezusa Chrystusa przyjmuje jako Zbawiciela. On musi wstać, on musi iść do Pana Jezusa i wtedy on będzie miał to wybawienie. I on będzie mógł chodzić wokół. Tu jest to zmienione życie. Oby ono, mam nadzieję, że jest też widzialne w nas. Jeszcze jedno pytanie. Tu jest. Tu nie jest... Jeśli porwamy to wstań, weź łóże swoje, chodź. Z Marka 2. Gdzie pan temu sparaliżowanemu, który przez dach został spuszczony, tam widzimy tam widzimy również te trzy wezwania. Wstań, weź swoje łoże i chodź, idź do domu. I tam widzimy Trzy, też te trzy rzeczy stał wziął swoje łoże i poszedł do domu posłusznie co jest tutaj ciekawe Jana tu jest napisane że natychmiast był uzdrowiony tego brakuje w Marka że odzyskał zdrowie dla mnie jest to pytanie czy on on to zauważył w jakiś sposób że on został uzdrowiony czy on to odczuł i przez to po prostu wstał ponieważ on to w Marka po prostu brakuje tego został uzdrowiony tam wygląda to, że ma jeszcze więcej wiary bo tego uzdrowienia brakuje i chcę, chętnie coś bym usłyszał na ten temat. I jeszcze jedna myśl, że on chciał być zdrowy, to pochodzi, też wychodzi z jego słow, słów, bo on tu mówi, że gdy chcę wejść, to ktoś jest zawsze przede mną, to więc on starał się tam wejść, ale nigdy nie, nie dawał rady i to, te, ten trud, który sobie zadawał, pokazuje, że on chciał naprawdę. W połączeniu do tego, co powiedział Misiel i Manuel, jeszcze krótka myśl do w wierszu szóstym mamy piękną ilustrację człowieka Rzymian 7 widzimy, że pytanie Pana że On tutaj wyznaje że sam sobie nie jest w stanie pomóc nie ma nikogo, kto by mu pomógł i to wyraża On też przed Panem Jezusem i myślę, chciałbym przeczytać wiersz Rzymian 7 gdzie mamy podobną sytuację ten człowiek który w swojej sile próbuje zachowywać zakon z Rzymian 7,24 Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? I potem dalej Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Myślę, że to jest takie ilustracja, którą mamy w tej Jana 5 tego człowieka z Rzymian 7. Widzimy też, że Pan Jezus gdy On bierze te rzeczy w swoje ręce. To, co też mówiliśmy, że to uzdrowienie natychmiast ma miejsce i jest doskonałe. To było tutaj pytanie porównania do Marka 2. To jest jednak całkiem, całkiem inna sytuacja. Tam jest tych czterech, co go przynosi. A tutaj jest. Tylko on był jedyny tam, a tu jest cała masa tych ludzi chorych. I również były oczekiwania inne. Myślę, że nie można tego jeden do jednego porównać. I tu są różne okoliczności tego wszystkiego, które są różne, same w sobie. I to jest bardzo niebezpieczne pytanie, e, e, zadawać pytanie, dlaczego tam nie ma tego napisane. Myślę, że nie powinniśmy takiego pytania, e, to, że możemy za bardzo spekulować w tej kwestii. To też myślę, że to nie było takie aktorstwo jakieś. Tam była potężna liczba tych ludzi, ale że ich jest wielu. Wszyscy chorzy, sami chorzy. Wszyscy wiedzieli, że o pewnym jakiegoś czasu, czasie, tam z pewności nie była określona minuta, że przychodził anioł i poruszał powierzchnię wodę. Anioła nie było widać, tylko było widać, że się woda poruszała. Myślę, że. Pierwsz trzeci, druga połowa i czwarty Gdybyśmy je usunęli Wtedy nie, nie zrozumielibyśmy całego tego e, e, O co chodzi tutaj A są podobno w niemieckim takie Biblie W których tych wierszy nie ma Jeśli mamy te wiersze W ogóle nie wiedzielibyśmy Jak ta woda by się poruszała i po co by się poruszała W bardzo starych y, rękopisach nie ma właśnie tych y, wierszy i krytyka mówi, że to później setki lat zostało to dopisane, ale, ale ja myślę, że Duch Święty chce nam powiedzieć, że tutaj tu było coś zapisane, co tym, którzy przepisywali, co im się nie podobało, że, że niejako Bóg zarzucał to, tym pierwszym chrześcijanom to nie pasowało. Oni chcieli te cuda jakby zachowywać tylko dla siebie i tak też było, że oni to mogli jakby czynić albo mieć z tym do czynienia i dlatego przy przepisywaniu kolejnych, że w Izraelu się mogły zdarzyć cuda, że tym, którzy przepisywali, że to było takim cierniem w oku i po prostu nie przepisywali tego i nie myśleli o tym, że to wyjaśnienie tego jest konieczne aby to zrozumieć ale teraz tutaj widzimy, że oni wszyscy byli w tym w tej, mogły tam być setki tych chorych tam można powiedzieć, że to był jakby takie potężny obiekt w tych, w tych krużgankach. I Bóg od czasu poprzez anioła pokazywał swoją... to, że się zwracał do Izraela. pokazał swoją skłonność. Może i byli jeszcze tacy, którzy obserwowali to, bo gdy oni wiedzieli, że od czasu do czasu ktoś może być uzdrowiony, to z pewnością to też był jakiś swego rodzaju teatr, przedstawienie. I pewnie też się stanowi, o, kto teraz wejdzie jako pierwszy? Kto, kto tutaj wejdzie? Bo nie wiemy, kiedy to się stanie. I z pewnością byli tacy, którzy z ciekawości tam byli i obserwowali tych chorych. To była właśnie ta religia Żydów Bóg działał, nie działał już przez ducha Ale to niewiele co On czynił To niewielkie co On jeszcze wśród nich działał To, się, to było dla nich takim po prostu teatrem I Teraz to pytanie Pana Czy chcesz być uzdrowiony To jest swego rodzaju samo przez się zrozumiałe Umiłowani, czy my dzisiaj w chrześcijaństwie Też nie mamy czegoś takiego? że to się staje takim teatrem, jeśli chodzi o te uzdrowienia, znaki i takie różne i tysiące ludzi chodzi, żeby coś zobaczyć, czy jak jeden będzie uzdrowiony, albo czy będzie uzdrowiony i widzimy, że... a też nieraz czytaliśmy, że to wszystko jest po prostu jedną wielką chucpą i to ciągle tych samych ludzi używają do tego, by ich uzdrawiać, że to jest po prostu teatr Że ludzie się zgromadzają na jednym miejscu, gdzie Bóg będzie mógł działać, ale nie tak, to była po prostu miłosier akt miłosierdzia, a nie w ten sposób, jak Bóg dokładnie chciał działać może. I żaden nie idzie do tego, który sam jeden może natychmiast uzdrowić. I tutaj przychodzi Pan Jezus i pyta go, oczywiście, że On chciał być zdrowy, ale Pan Jezus, Pan Jezus potrzebuje wszystkich tych rzeczy, nie tylko po to, ale On, on czyni to coś, tu jest tylko ten jeden jedyny. Który y, skorzystał, a wszyscy inni trwają y, w tej martwej, można powiedzieć, y, religii i tak jak to rozważaliśmy, że ten zakon sam w sobie nie mógł pomóc. 38 lat był chory, tak jak słyszeliśmy, że oni też szli przez pustynię, po tej pustyni, przez po pustyni te 38 lat że to jest ten obraz tego Izraela pod zakonem, gdzie Bóg yy, yy, i teraz widzimy, że przychodzi Pan Jezus i to jest ta lekcja dla nas. Tu nie chodzi, byśmy widzieli tylko te jakby zewnętrzne rzeczy, ale Pan działa yy, w sposób niewidzialny taki, jeśli chodzi o Saula to było inaczej. Ale tam też nie było wielu świadków, ale tutaj Pan w takiej jasności, tak, tak jak tutaj, jak ci ludzie przecież oczekiwali takiego teatru i Pan jakby takiego, żeby to było jasne, widzialne i Pan Jezus tutaj właśnie tak mówi, pokazuje to, mówi, wstań. I dlatego to nie musiało być też powtarzane to słowo i teraz widzimy jak On tutaj weź swój łoże i chodzi i idź albo chodź. Tu widzimy, że znowu pojawiają się ci sami, którzy znowu się szukali tej zaczepki. Tego nie możesz. I widzimy, że ten zakon nie mógł uleczyć człowieka. I nawet jeśli już uleczył, to widzimy znowu tych samych, którzy mówią, przecież nie możesz leczyć. Nie można być chyba dalej bardziej oddalonym od Boga, jak tutaj to widzimy, niż być uwikłanym w takim właśnie systemie, który e, tylko ma, który nie prowadzi ani pół kroku w stronę Pana. On tutaj mówi wstań. Ale teraz byśmy oczekiwali, że wszyscy inni przyjdą do Pana A tu nie czytamy nic takiego, żeby miało to miejsce Bo to pytanie wiary i pokuty To jest konieczne Pan nie e, uzdrowi nikogo Nawet przez cud Jeśli on nie pokutował Tak się nie da I to jest właśnie też to niebezpieczeństwo W trakcie dzisiaj Również tych e, całych przedstawień Gdzie czekają na cudy i tak dalej Ale człowiek nie może bez pokuty przyjść do wiary. Jeśli nie jest wskazywany na konieczność pokuty, to ludzie nie mogą uwierzyć. To są tylko te zewnętrzne przedstawienia. I wiemy, jak wiele jest, jak wiele jest, jak wiele jest przedstawień w tej chwili organizowanych, ale pytanie brzmi, co się z tego ma miejsce, co się z tego stanie, co, co się dzieje działo. I tu jest ta potężna e, różnica pomiędzy tą ludzkim przedstawieniem, a tym prawdziwym e, nawróceniem tego, który naprawdę uwierzył. On, to był ten wzrost, bo widzimy później, że on uwielbił pana. Widzimy, że pan jakby w takiej niespe, niespektakularnie to pan uczynił też. To jest ta bardzo ważna lekcja, która jest też dla nas, jeśli chodzi o tą moralną stronę, możemy e, zobaczyć. Jakież błogosławieństwo było tutaj, widzimy, ale tu widzimy też to zniewolenie ludzi już tamtych. Nie wolno tego w saba uczynić. Nic nie wolno. Gotować i tak dalej. To jest taki, to jest taki przymus który człowieka doprowadza do takich um, po prostu niezrozumiałych rzeczy, że człowiek się wikła sam w takie rzeczy. Że, I również w dzisiejszym chrześcijaństwie pośród, pra pośród prawdziwych, wierzących ludzi powstają ludzie, którzy mówią, że musimy e, przestrzegać zakonu. Musimy pewne zasady przestrzegać. Oni widzą to, widzą, e, e, e, że to roz e, to, taką tą wolność chrześcijaństwie i mówią nie trzeba wrócić do zakonu, żeby to było jakoś w rezach trzymane i pomysły, żeby sabat przestrzegać i tak dalej to jest takie nowoczesne rozwój rzeczy w pośród chrześcijaństwa mówią, że nie pierwszy dzień tygodnia, sabbat jest powinien być naszym dniem i to jest właśnie te skłonności ciała które prowadzą do tej rozwiązłości takiej i to wszystko właśnie to jest ciało pamiętajmy o tym, że to jest ciało to co faryzeusze kultywowali to pobożne rzeczy niby Oni szli w ten religijny ekstremizm i uważali, że tu jest nasz, nasz przywilej, jesteśmy lepsi w tym od innych, ale to wszystko widzimy, że to takie, taka wolność pełna, jest dokładnie tak samo zła jak ta zakonność mais cela n'est pas reconnu très vite la dissolution ça on le voit tout de suite mais c'est quelqu'un jeśli widzisz, jeśli ktoś idzie z tą wolnością w świat, to widać od razu ale jeśli ktoś zaczyna być zakonny to niekoniecznie musi być od razu widzialny to jest właśnie bardzo też niebezpieczne ta zakonność, że to jest takie jak gdyby na początku ukryte i może trwać długo za czym się to objawi ale to Pan jest tym Panem Sabatu. I to nie człowiek jest z powodu sabatu, ale sabat jest z powodu człowieka. Sabat został dany człowiekowi, by człowiek miał ten spokój, ten odpoczynek. Bóg w pierwszym momencie, tak jak to czytamy, w tym świecie pełnym grzechu, Bóg nie mógł odpocząć. Dlatego Pan mówi, ojciec działa i ja działam. Bo człowiek się oddalił od Boga z powodu grzechu i w tym momencie Bóg nie ma spokoju. Dlatego Pan musiał ciągle działać. A oni ciągle mieli wracali do tego sabbatu. Ciągle na nowo wszystko się kręciło wokół sabatu u nich i Pani ich poucza, a oni tak nie słuchali. Widzimy tego człowieka, który przychodzi do wiary, robi pierwsze kroki wiary. Co mam zrobić? Trzymać się zakonu albo mówić to, co robić to, co Pan rozmówi. Ale kiedy jest mowa do niego, weź, może swojego chodź. To, to powiedział ten, co mnie uczynił koniec końcem. A więc to. Było dla niego wyznacznikiem. Jest to problem dla, często dla, dla tych, którzy przychodzą do wiary m. i często problemy. Z... mają też problemy, też, problemy to, też problemy również w swoim życiu wiary, ale ważne jest, aby trzymać się słowa. Mamy też wiele problemów z zakonem do dzisiaj. Może jedna historia, która ilustruje to. Był i można miał sprzątaczkę pewien człowiek i pokazał jej, ka jej robić różne, różne rzeczy, jak sprzątanie szafy, czyli cały katalog przepisów, śniadanie o tej, obiad o tej, wszystko to było wypełnione, tak jak on, on chciał, ale przyszedł pewien moment, że ten człowiek. Ożenił się jednak z tą y, wiemy, służącą człowiek tu swoją co on pierwsze robi? Ten katalog on on przepisów i to, jest, to jest, zostaje usunięte i ona po teraz to teraz czyni z miłości, I, a więc tak samo my z miłości do Pana możemy czynić to, co on nam mówi. A więc my to czynimy dlatego, że Pan to chce, z miłości do Niego, więc całkiem inna sytuacja niż w porównaniu z katalogiem przepisów, którzy myśleli, że jeszcze mają życie z tego, ale to co Arendt mówił właśnie, że niech Chrystus sam, lecz Chrystus i coś, i dlatego to może wyglądać pobożnie, dobrze spakowanym być, opakowanym, ale można się ślizgnąć, jakby, jakby jak gdyby w zakonność. Ale my oczek On oczekuje od nas i my jesteśmy wzywani do wdzięczności i naśladownictwa Jego i mogą nas oddzielać, tylko te przepisy od niego zakonne, ale to jest miłość do pana decydująca, to jest ważne. Pan pomaga dalej, on dochodzi do tego momentu w tym w fragmencie. I to generalnie jest postawą tego człowieka, który, który wymaga też pracy nad sobą, bo jest też praca do wykonania. Jest, jest tutaj krótko wspomniane, co prawda. I idzie osobiście. Potrzebno je i apostoł Paweł również ze swoimi pracownikami podobnie postępował, jeśli chodzi o wsparcie To jest też wielkie zadanie dla nas, którzy ludzie, którzy stoją, wobec ludzi, którzy stoją na początku swojej wiary, albo ich też wesprzeć i pomóc i dopiero później też przychodzi praca. Chciejmy to czynić w miłości, żeby pomagać też tym, którzy są na początku drogi wiary, aby on mógł to taki ktoś, tak jak ten sparaliżowany, kim on był i później świadczy o nim, że to Jezus uczynił. On czyni to wyraźnie, kto jest tym ratownikiem I to jest też wynik nowego życia Oznaka nowego życia w nim Tego, który stał się zdrowy I jest piękne, kiedy młody wierzący Kiedy też to czynią I chcemy ich zachęcać, aby to świadectwo Składali, ale też wzrastali Przy tym cudzie, który Pan Jezus uczynił, widzimy dwie wielkie strony Jego służby. Pierwszą widzieliśmy wczoraj i dzisiaj już wspomnieliśmy. W Jego służbie Pan Jezus łaskę Bożą i miłosierdzie. W pełni objawił. I to doświadczył ten człowiek, którego on uzdrowił. Z drugiej strony widzimy, że Pan Jezus kiedy służył, również rozprzestrzeniał światłość w ciemności. I to, co tutaj się dzieje, nie jest tylko to, że człowiek zostaje uzdrowiony lecz światło objawia jaki jest stan tego ludu. Ta potężna y, y, nauka. To było wszystko puste tego zakonu. I to jest wyraźnie staje się przez to, że to Pan Jezus czyni sz ten cud w sabbat. A sabbat miał szczególne znaczenie. Alem już mówił o tym, że Żydzi szczególnie opierali się na tym, że Sabat ma być zachowywany. Że to było dla nich szczególne przekazanie i kiedy czytamy Stary Testament, to możemy to sobie uzmysłowić i przeczytamy do tego jedno miejsce, z drugiej Mojżeszowej, 31 rozdział, gdzie czytamy w 16 wierszu, druga Mojżeszowa, 31, 16, że Że synowie Izraeliści będą przestrzegać Sabbatu, zachowując Sabbat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne. Między mną a synami izraelski będzie on znakiem na wieki. I również Ezechiel 20 mamy podobny wiersz. Jeśli Żydzi na tym się opierali, że, że ma być zachowywany Sabbat, to stoi zatem myśl, że... że... To, to wyrażali w ten sposób, że nasz stosunek do Boga jest w porządku. My spełniamy zakon, my jesteśmy wierni. I to Pan objawia tutaj, że to wcale tak nie jest. Że cała bezsilność naturalnego człowieka i ludu izraelskiego pod zakonem jest tutaj widoczna. Jest to najmniej siedem cudów w Ewangeliach, które Pan Jezus czyni właśnie w saba. Jest to szczególnie przemawiające i wyraźne, jak to jest, jak Pan Jezus tam postępuje i wyraźnie przedstawia, jak cały ten system był pusty. I przez to jest podkreślone, jak to już było powiedziane, przez grzech. To ten pokój Boży został zakłócony i od kiedy grzech wszedł na świat to wciąż na nowo w Starym Testamencie widzimy, że Bóg działa i w szczególny sposób szczególnie Przez swego Syna, który przyszedł na tą ziemię. Bo on później mówi mój ojciec aż dotąd działa i ja działam, bo Bóg nie mógł odpocząć ani spocząć, ale działa własne z jednej strony, ale z drugiej strony jest światłem, który świeci i objawia, co jest w tym ludzie. I widzimy później w tym rozdziale, to Tą, tą pierwszą długą mowę Pana Jezusa, gdzie widzimy jak On jeszcze z przywódcami ludu postępuje po pokazując kim On jest Jego światło szczególnie w tym momencie rozświetla siedem cudów widzieliśmy, słyszeliśmy było w sabacie i, to, i pięć było typowych uzdrowień bo tak to było wygnanie demonów i, i uzdrowienie teściowej Piotra Marka 1 ale było też pięć oficjalnych, widzialnych uzdrowień w sabach kiedy się ogląda te pięć uzdrowień, stwierdza się że przy wszystkich nich Pan Jezus Pan Jezus podejmuje inicjatywę nie jest proszony o uzdrowienie oni nie odważyli się prosić Go w Sabat, aby, aby to zrobił, ale Pan Jezus z siebie samego we wszystkich tych sytuacjach leczy I, i następnie, co miało w następstwie rodzą się kontrowersje ze względu na właśnie sabbat, który poważali Żydzi możemy to krótko otworzyć mam na myśli Jana 9 gdzie mamy uzdrowienie narodzonego? i przechodzi koło niego Pan i nie mówi żadnego słowa szósty wiersz i dziew Jana po tych słowach splunął na ziemię jego inicjatywę tu widzimy i następny punkt to kontrowersje, które to wywołuje czternasty wiersz a był właśnie sabbat w tym dniu w którym Jezus uczynił błoto otworzył oczy Jego. I szesnasty wiersz, na to niektórzy paryzeusze że człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabbatu. Inna sytuacja. Tą chronologię czasową pozostawmy na boku, ale spójrzmy do Łukasza 6 w tej chwili. Łukasz 6 tam był człowiek z ósłą ręką w Łukasza 6 siódmy wiersz i podpatrywali go uczeni w piśmie i faryzeusze czy uzdrawia w sabat, aby znaleźć podstawę do oskarżenia go i Pan Jezus troszczył się, aby ten z puszczą ręką stanął po środku i uzdrowił Go, kiedy powiedział do Niego, wyciągnij swoją rękę. Ale jedenasty wiersz pokazuje, że lecz oni pełni szaleństwa rozmawiali między sobą, co by uczynić z Jezusem. A więc Pan Jezus uzdrawia z samego siebie w pewnym sensie demonstracyjnie przed oczyma tymi, tych fanatyków. Co ma w następstwie z kolei, że oni go chcą zamordować i następnie Łukasza 13. Tam znajdujemy kobietę, która ma, która ma tego ducha słabości i 18 lat była pochylona tak, że nie mogła się wyprostować. I tutaj też żadnej prośby nie widzimy, którą by ona wyrażała, lecz Pan Jezus w swojej własnej inicjatywie działa, postępuje i mówi do tej kobiety w 12 wierszu, uwolniona jesteś o choroby swojej. To był sabbat i znowu się podnosi sprzeciw. W czternastym wierszu przełożony woźnicy oburzony, że Jezus uzdrowił w sabbat, rzekł do ludu, jest sześć dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabbatu ale Pan Jezus ponad to yes, podnosi się i wie dokładnie, że w tym dniu ma to zrobić. I w 14 rozdziale Łukasza jeszcze piąte oficjalne uzdrowienie, które się odbyło w sabat. Drugi wiersz i oto zjawił się przed nim pewien człowiek chory na puchlinę. W trzecim wierszu pyta pan, czy wolno w sabat uzdrawiać, czy też nie. Oni milczeli. Oni wiedzieli o tym. Piąte oficjalne uzdrowienie, siódmy cud. Oni milczą, bo nie, nie, nie chcieli nic odpowiadać. I on działa Pan Jezus i, i nie dali mu odpowiedzi, ale on wyciąga również z tej choroby tego rękę tego człowieka. Pan to uczynił w Sabat. Mógł nie stąpić żaden anioł, woda byłaby nieruchoma, ale syn Boży, który zszedł z góry, był obecny. On działał i działał świadomie właśnie w Sabat i troszczył się o to, aby ten człowiek, w Łukasza Piana V, niósł również swoje łoże na Sabat. Aby właśnie też ten dumny sabbat, który oni sobie też tak, tak oni uświęcili, to jednak przed Bogiem nie miał wartości, bo Bóg nie spoczywał w swej łasce również w sabbat, w sabbat. i Syn też nie odpoczywał w sabbat i to widzimy w ten właśnie cudowny sposób. Chciałbym spróbować kilka głównych punktów przedstawić, które są w tym fragmencie, ponieważ mam wrażenie, że w tej historii i, i Duch Święty chce pokazać, że Syn Boży przyszedł, aby dać życie. Mamy tego chorego przed sobą, który pokazuje nam, że człowiek, który jest urodzony w grzechu i jest pod zakonem, jest bezsilny. I teraz przychodzi Syn Boży, urodzony z niewiasty, urodzony pod zakonem, w tą sytuację wchodzi i rozwija, rozwija Bożą moc ku uzdrowieniu i pokazuje przez to przyszedł, że on przyszedł z Bożą mocą, aby dać ludziom życie. On czyni to w sabbat, aby pokazać przez to, że ta Boża moc jest w oderwaniu jest zupełnie od zakonu. Bo Syn Boży, który żył pod zakonem, ale ma Bożą moc i objawia ją, który jedynie może dać życie, całkowicie w oderwaniu od zakonu. I dlatego czyni to sama. Ja chciałem to jeszcze raz pokazać, bo od 19 wiersza dojdziemy do objaśnień, które są nam pokazane, gdzie widzimy tą łaskę wielką, że Syn Boży przyszedł na ten świat, aby nam to życie dać. My, którzy urodziliśmy się w grzechu, potrzebowaliśmy tego życia również i dojść do błogosławieństwa. My mamy też to wrażenie, że Nie mamy, my nie mamy tutaj może tego człowieka, co w Rzymian 7, Rzymian 7 mamy człowieka, który jest bez Ducha świętego, ale wierzącego. Tutaj nie jest wierzący. My potrzebowaliśmy, my potrzebowaliśmy jednak tego życia z Boga. Chciałem tylko jeden aspekt jeszcze z sabatem. Może dla wykładni słowa nie jest tak ważne, bo może powstać wrażenie przez jedną uwagę, że, że Pan Jezus. Jakby z wezwał tego człowieka do złamania sabatu. To nie, to nie miało nie miejsca. Nie pan Jezus stoi ponad sabatem, ponieważ On jest dawcą zakonu, ale Pan Jezus był wiernym Żydem. I On sam zawsze zakon we w każdym względzie wypełniał. I nigdy nie dał zalecenia, aby łamać sabat. Na tyle. Właśnie łączę się z tym, co Gary powiedział. Ci te przepisy, które Były ustanowione Przepisy, aby w sabat ich Nie czynić, które były dołożone Aby je czynić Było tak prawdziwie, że było Faktycznie w Starym Testamencie Że w odniesieniu do sabbatu Nie wolno było nosić ciężarów Jeremiasz 17 o tym mówi i, i, I Nehemiasz również wspomina o tym, ale chodziło o to, żeby nie robić handlu, handlować, ale tu ten człowiek nie się to ułoże jako następstwo uzdrowienia, nie się to ułoży nie było to zamiarem Bożym aby to y, zabronić też że Pan Jezus pokazuje to że On poza tym żydowskim systemem stojąc uzdrowił i dokonał tego cudu ale w żadnym wypadku nie łamał sabatu albo innych wzywałby do tego, aby, aby łamać sabat. Jest to uderzające właśnie, że Żydzi ty łamiesz sabat, ale nigdy nie objaśniają, nigdy nie objaśniają, przez co on łamie ten sabat wobec, wobec Pana ten, ten zarzut. A więc wskazówki są w Starym Testamencie, na przykład yy, Że nawet na przykład Pan Jezus mówi, że nawet wrodzili, prowadzili zwierzęta do wodokoju. I Pan Jezus też im o tym mówi. Ale Pan Jezus objawia to, przez to, co czyni w sabat, tą naukę właśnie, ale nie łamiąc sabatu. I to jest 17 wiersz, jest bardzo ważny, kluczowy, bo tu pisze mój ojciec, aż dotąd działa i ja działam. Ten fakt, że Pan Jezus w sabbat uczynił ten cud i prowadził do jego odrzucenia. I Żydzi zaraz to odebrali w ten sposób że on to mówi osobiście o swoim ojcu nie o naszym ojcu ale o swoim ojcu że to działanie ojca i syna jest jedno i rozumieją to przez to, że on mówi o sobie, że jest Bogiem i przez to oni nie tylko że go odrzucają, ale chcą go zamordować i to prowadzi do tego jawnie pokazuje teraz, kim On jest. To, to pierwsza, ta pierwsza jedność między Nim a Ojcem właśnie w 17 wierszu. To samo działają Ojciec i Syn. To nowe działanie właśnie z, poprzez, poprzez upadek grzech. Będzie to działanie, aż grzech zostanie usunięty całkowicie. I dojdziemy zaraz do chwały Jego osoby. Bo on i ojciec jest jedno, ale zarazem będziemy widzieć w tym fragmencie, że on jako człowiek na tej ziemi był gotów całkowicie oddać się ojcu. Poddać się ojcu. To czyni, co ojciec mu pokazywał, co, po, co powiedział mu ojciec i co słyszał u ojca. Jedno z ojcem, ale na tej ziemi doskonały człowiek. Poddaje się pod kierownictwo ojca. Jeszcze jedną chciałbym myśl, chciałbym użyć jedną myśl, że Żydzi nigdy nie mówili dlaczego Pan łamie sabat. Pan Jezus Pan Jezus nigdy się nie usprawiedliwia, dlaczego był łamał ten Sabbat, dlaczego to nie robi, ponieważ odpowiedź Pana jest wyraźnie pokazująca, że On jest Panem Sabbatu. Więc z, jedną, z jednej strony On się z jednej strony był poddany Sabbatowi, ale z drugiej był Panem Sabbatu. I mieli go mimo to uznać, ale tego niestety nie uczynili. Chciałbym jeszcze krótko powiedzieć o pierwsze. 11 do 13 ale mam wrażenie, że nie mówiliśmy może za dużo o tych wierszach 11 wiersz mówi nam o tym że słowo tego który dał mu uzdrowienie ma ten autorytet to słowo dla tego uzdrowionego on mówi tutaj ten kto mile mnie uzdrowił to powiedział i dlatego to robię my mamy ten znak tutaj pokazany właśnie w postaci słowa że, że który stan ca, całkowicie pokazany stan tego człowieka i słowo Pana, które uzdrawia tego człowieka i po trzecie mamy słowo Pana, które jest autorytetem i jest autorytetem dla tego uzdrowionego, który je przyjmuje i znajdziemy też słowo Pana w którym przedstawia się z temu uzdrowionemu. Mówi tutaj ten, który mnie uzdrowił. Na tyle, że już miał objawioną chwałą, chwałę Pana Jezusa, że ona się w tym okazała, przynosząc łaskę właśnie i w tej łasce Pan działa względem Niego. Ale ten uzdrowiony, który to przyjmuje, ale to z kolei Żydzi, którzy byli zakonni, oni nie chcieli tego przyjąć. I dlatego mówią, cóż to za człowiek? Zasadniczo jest to dobre pytanie, cóż to za człowiek, aby poznać faktycznie Pana Jezusa, ale nie chcą. Oni chcą widzieć tylko w Nim człowieka. A uzdrowiony przecież wiedział, że to on i to bez udziału anioła, że został uzdrowiony, nie musiał być wrzucony do tej sadrawki, bo on wiedział, że to był ten, który przyszedł. Syn Boży, który miał rzeczywiście moc, aby dać życie. Ale tego oni nie chcieli. W XIII wierszu i ten uzdrowiony nie wiedział, kto to był. On, wie, on wiedział to, że był uzdrowiony. On wiedział, że przeżył uzdrowienie, ale nie znał ratownika. I to właśnie zaznaczył. Wyjaśnia, bo On nie chce, że, żeby ten pozostał tylko przy wyratowaniu, ale On też, Pan Jezus chce, żeby On Go osobiście poznał. Wow. Pan Jezus wycofuje się w 13 wierszu pod koniec. To pokazuje ten, ten kontrast pomiędzy wobec tego, co się działo w i tym, co czynił Pan Jezus. On się wycofuje. On pokazał Bożą, Bożą moc własną, która daje uzdrowienie i życie, ale wycofuje się. Cóż za cudowny Pan. w czternastym wierszu widzimy następnie to co już Arendt wspominał że Panu nie chodziło tylko o cielesne uzdrowienie, że gdyż znajduje go w świątyni, to w, warunk wnioskuje, że go uzdrowił, potyka go w świątyni, mówi, o to wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, A więc nie chodziło tylko o uzdrowienie zewnętrzne, ale też duchowe, z, y, du, duszewne uzdrowienie, abyś teraz już po tym, co było, już nie grzeszył. Więc mówiąc językiem stary testamentowym, obchodź święty obszaśników, aby nie żyć już brzegu. w W piętnastym wierszu odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił a więc czyni to dokładnie to wobec posłuszeństwa Panu, bo wziął to łoże wcześniej i poszedł ale teraz Bóg prowadzi swoje świadectwo żywe dla Pana bo on teraz wyraźnie idzie do Żydów i mówi, kto go uzdrowił Židovi mada je Isus taj kojega je ozdravio. Jeszcze jedna myśl do 18 wiersza, myśmy już wspomnieli o tym, że Boga nazywa własnym Ojcem. Pierwsze tutaj miejsce, gdzie ukazana jest jedność Ojca i Syna. I tu w 21 wierszu mamy kolejne miejsce, jak, bo, jak, bo Syn ożywia, ale także i jak Ojciec wzbudza z martwy a więc jedność w zamiarze dania życia. I następnie 22 wiersz, bo wszystko jest, cały sąd oddany jest y, synowi, aby wszyscy czcili syna tak jak ojca, a więc wykonanie jedności sądu i też jedność w oddaniu czci zarówno ojcu, jak i synowi. Jedność w sądzie i jedność czci. I to potwierdza się, i to się potwierdza, co mam Jana, 10 że napisane, ja i ojciec, jedno jesteśmy. krótkie uzupełnienie do, do ułoża, które on niósł. Myślę, my sobie wyobrażamy, może, to było wielkie, wielkie łóżko, ale to jest być może, ale to jest taka mata właściwie, tylko, którą jaką, jaką ten biedny człowiek nosił. Kiedy myślimy o rodzaju sposobie, trzynastym wierszu, że Pan coś się wytofuje, to możemy Chcę przypomnieć o Izajasza 42, że sługa tam, który jest opisany, który nie, nie będzie wołał ani krzyczał na ulicach, który nie zagasi tego klącego się knota, ale on pobudza do życia, tak, tak jak tego biednego człowieka. To jest ujana w wielu miejscach faktem, że ten, który daje zbawienie w życie, ratunek, Staje się przedmiotem, ma być teraz przez Żydów zabity. Jeśli dojdziemy do Jana 8, tam była ta cudzołożnica złapana i oni chcieli ją ukamienować i później czytamy, że oni podnieśli kamienie na Pana. Na naszego Pana jest Bawiciela. I, Zbawiciela. I, i widzi, kiedy widzieliśmy to, że On, ten człowiek wchodził i ogłasza tym przez to ludziom, że już chodzi, nie tylko przez niesienie łoża i, i, i przez to posłuszeństwo Panu, ale też wyraża nowe życie, również wyraża i przemawia o ratowniku. I, i jest pytanie, czy, czy rzeczywiście by się życie zainteresowali w ogóle? To to był, ale nie. To ten sparaliżowany ten sparaliżowany szedł i dobrowolnie zgłosił Jezusa, ale wynik jest całkiem inny. I 17 wiersz Po pierwszy raz pierwszy raz Pierwszy raz, kiedy mówi mój ojciec, działa. Hmm, mam tu na myśli tą bezpośrednią mowę, mój ojciec, to, to egzystencjonalne fakty dla, je, dla niego jako człowieka, bo wszystko inne byłoby sądem, jeśli on by to inaczej przedstawić, bo mój ojciec działa i ja działam i po tym od 19 wierszego 19 wiersza rozpoczyna się ta mowa Pana Jezusa ona jest nadzwyczajna I za, w ślad zatem Pan Jezus jest e, ze strony Żydów atakowany ale jest to niezwykłą rzeczą od Johana Ewangelii bo jest ten, który daje życie pokazany i jest w pełni jedności z ojcem i jako ojciec i syn w ten sposób przemawia. I w szczegółach możemy to rozważać, ale jest to cudownym y, tytułem właśnie tego fragmentu Mój człowiek, ojciec, aż potem działa i ja działam. I ta łaska jeszcze dzisiaj egzystuje. Jak jest cudowna, jakaś cudowna łaska, w przeciwnym razie bylibyśmy zgubieni. Widzimy jak Pan Jezus odpowiada na te zarzuty Ja myślę, że to jest ta najpiękniejsza odpowiedź Pana Jezusa we wszystkich Ewangeliach. Mój ojciec działa i ja działem. Brat Darby mówi, Bóg, który jest światłością i miłością, nie może z, y, milczeć tam, gdzie jest grzech i bieda. Jego świętość wymaga, by grzech osądzić, a Jego miłość popycha go do tego, by ratować grzeszników i jeśli spojrzymy na e, Golgotę to widzimy, że tam jest e, łaska, e, działa w sprawiedliwości i tak działa właśnie e, i niech Bogu będzie e, dzięki za to i to jest ta najwspanialsza odpowiedź najwznośniejsza odpowiedź całkowicie jedność co do osoby, co do działania w tym, co do osoby i co do istoty. I ma się wrażenie, że Pan Jezus świadomie, jeśli chodzi o tą okoliczność tutaj, Pan Jezus wskazuje, czyli przedstawia siebie i to, co On czyni. Jeszcze na dwa punkty chciałbym wskazać. Mówiliśmy o tym, że to pytanie z tym sabatem, jak pan sam się zachowywał i chciałbym wskazać tylko na to, jak on świadomie o tym mówi. Mianowicie z punktu widzenia Żydów, co jest opisane w wierszu 10. Jest sabat, nie wolno ci nosić posłania czy łoża. Ten punkt widzenia Żydów pan znał dokładnie. I gdyby on mu nie powiedział, przecież nie musiał mu powiedzieć. Nie musiał powiedzieć, że on, i idź, i chodź, i nieść swoje łoże. Mógłby mu powiedzieć, idź, mu do domu, ale mówi, chodź wokół, tutaj, w tym sensie pokaż się. I to widać, że to jest jakby jako takie wezwanie, że to było takie, on miał chodzić po tym mieście. To było coś trwające. I Pan to pytanie jakby stawia za punkt tutaj Pan Jezus, bo On chce się im przedstawić jako ten, który działa w tej jedności z Ojcem. Druga rzecz, która pokazuje nam, to jest czternasty wiersz. Oto wzdrowiałeś, nie grzesz więcej, aby nie przytrafiło Ci się coś gorszego. To jest ostrzeżenie. Ostrzega tego uzdrowionego i mówi do niego teraz jesteś uzdrowiony, ale nie grzesz, bo może coś gorszego się zdarzyć. I to pokazuje w pewnym sensie ograniczone coś, co ten człowiek przeżył. I czy to nie jest to podłoże tego, w jakim Pan Jezus się przedstawia W o wiele większej chwale On jest tym Synem, który daje życie On, jest, on daje to życie ze śmierci. On jest Ten, co czyni coś większego Niż to, co ci ludzie widzieli W tym, że On tylko uzdrowił tego e, człowieka Aby Ci się nie przydarzyło nic gorszego Pytanie sobie zadaję Czy to nie jest też w tym rozdziale wskazane Co jest najgorsze, co się człowiekowi może przydarzyć 29 wiersz Ci którzy źle czynili na zmartwychwstanie na potępienie i to też Pan wskazywał na to, być chorym jest strasznym, ale być na wieki potępionym jest czymś najgorszym, co czy się człowiekowi może przytrafić Siedemnasty wiersz, jeszcze krótko, to już mnie zajmowało i, i może nie jesteśmy tego tak bardzo świadomi, gdy Pan mówi Mój ojciec działa aż dotąd to uważam, że mamy może wyobrażenie, że Bóg od działa od momentu yy, e, działa Pana Jezusa. Oczywiście tak, ale w innej, innym sensie, ale to, że Bóg przez setki lat działał wcześniej, działał z człowiekiem, aby Ochronić go przed śmiercią Przed tą biedą To uważam, że to jest ta wielka myśl Cóż za miłosiernego Boga mamy Można to też zobaczyć Delikatnie W pierwszym Piotra 4 I w pierwszym Piotra 3 Jeśli o to chodzi Że już wtedy Ta dobra nowina Wybrzmiewała Zawsze była ta nowina dla ludzi ta wieczna Ewangelia tak jak to jest w Ewangelii Jana 14, w Objawieniu 14 jest to e, przedstawione to była ta ostrzegawcza e, nowina dla człowieka ale gdy Pan Jezus przyszedł na ziemię to, to e, zbawienie Boże otrzymało nowy wymiar i widzimy jak to jest e, wyrażone Objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, osobie, syna. Jakże cudowne jest, że ta łaska do dzisiaj działa, ale ona zawsze była w sercu Bożym, by e, człowieka wyratować przed wiecznym e, sądem. Chciałbym wskazać, naszą uwagę na budowę Ewangelii Jana, jak ci apostołowie krok po kroku, jak ten apostoł opisuje służbę Pana, czy wyjście na tą publiczną służbę, pojedyncze rozmowy z... Tymi, którzy prześladowali Pana, czy, czy też czy, z, rozmowy Pana z t, przedstawicielami różnych grup Nikodema, tej kobiety samarytańskiej, a teraz tutaj w tym piątym rozdziale jest ten krąg rozszerzony i tu się on zajmuje znowu tym jedynym, który tutaj też czytamy o tych Żydach. O, w tych pierwszych rozdziałach ich nie mamy aż tak wymienionych. Oczywiście był ten Nikodem, przedstawiciel Żydów, ale to jest jakby do, do niego tylko się zwracało. Tutaj widzimy, że Pan Jezus otwiera się publicznie, krok po kroku na tą publiczną służbę, czy publicznie ludziom. Zaczęło się to w takim, to, od tej kany galilejskiej. Tam on zaczął okazywać czy swoją moc z Nikodemem jest to bardziej taka teoretyczna rozmowa z tą e, kobietą samarytańską nie, aż tak nie gdybyś ty wiedziała, kto jest ten, który z tobą rozmawia i teraz objawia on swoją wszechmoc i swoją wspaniałość że teraz on te cudy, nie, cuda nie czyni w tej zamkniętej kręgu, ale ale on nie czyni w tym e, jawnym publicznym miejscu, w tym e, krużgankach, czyli hali kolumnowej, sali kolumnowej. I też Żydzi mają w tym udział oczywiście. I tak on otwiera krąg swojego działania e, na.. Po, ujawnia to jak swoją wszechmoc pokazał od pierwszego dnia ale, ale z otwieraniem e, czy z przechodzeniem w tej e, jeśli chodzi o te pierwsze tego cuda to było bardziej zadziwienie albo takie pytania gdzieś tam z tyłu czy to jest możliwe Y, czy to może tak być, ale im bardziej on idzie na tą służbę, czy publicznie tym więcej y, tej nienawiści y, się objawia. Jan przedstawia inny sposób działania niż inni ewangeliści.. Oczywiście, tutaj też pokazywane jest i widzimy też Pana, jak on się na tych świętach objawia i pokazuje swoją moc, swoje cechy, pokazuje jeszcze bardziej ludziom, ale zaczął od tego, w tym miejscu ukrytym, od tego takiego skrytego miejsca i potem się objawiał. Ostatnich mówiliśmy coś na ten dużo na ten 17 wiersz, bo jest to szczególny wiersz w tym urywku, ale pozwólcie jeszcze coś do wiersza 15 i 16. Widzieliśmy, że Żydzi, przywódcy, żydowscy pytali Któż to jest ten człowiek, który ci powiedział Weź swoje łoże i chodź Nie zapytali też, kto e, cię uzdrowił To byłoby normalne zapytać go Ktoś, kto 38 lat jest chory i nagle chodzi To pierwsze pytanie powinno być kto, jak, to się, jak to jest możliwe, że ty jesteś zdrowy? Ale tego Nie ma To pokazuje jeszcze raz Jak byli zatwardziali Chcieli wiedzieć kto mu powiedział Chodź i noś swoje łoże Ale on nie wiedział Kto to był I dlatego on mówi Ten który mnie uzdrowił I teraz On już wie I teraz on idzie I mówi nim. Ale uważam, widzę, że w tym jest wielka motywacja. On odszedł i on powiedział to, co wiedział. Można by to negatywnie widzieć, widzieć negatywnie, ale ja nie uważam, że to że to jest dobre wyjaśnienie tego ten człowiek był po prostu wypełniony tym co się z nim stało i kto go uzdrowił i o tym właśnie on mówi i to jest też ta motywacja i motywujące dla nas, dla każdego kto składa świadectwo kto objawia coś idziemy i mówimy po pierwsze o tym co się z nami stało mianowicie, że jesteśmy uzdrowieni, ale po drugie i to jest o jeszcze większe. Mówimy o tym, który nas uzdrowił. On głosił Żydom, że to był Jezus. Nic więcej nie wiedział. On wiedział, że On był Synem Bożym, ale to wiedział właśnie, że to był Jezus. A to.. Co on wiedział, on to objawia. On mówi o Jezusie, on mówi o tym zbawcy, czy wybawcy. I chciałbym tylko przedstawić, bo to też jest tak obrazowo dla nas przedstawione. Potem 16 wiersz, dlatego Żydzi prześladowali Jezusa i szukali sposobności, aby Go zabić. I teraz nie chodzi o tego, który jest uzdrowiony, ale ta cała nienawiść tych Żydów ich się kieruje przed, przeciwko temu, który ten dobry czyn uczynił przeciwko Panu Jezusowi. I w wierszu 18 jest napisane dlatego i tym bardziej szukali go, żeby go zabić, ale nie dla... bo on też Boga swoim Ojcem nazywał. A więc tu są dwa powody, dlaczego Pana Jezusa nienawidzili. Dwa, dwa, po pierwsze, że On w ich oczach złamał sabat, a drugie. I jestem wdzięczny, że Manuel to powiedział, że Pan Jezus nie złamał wcale sabatu, ale oni mu tak to zarzucali, a po drugie nienawidzili go, że on Boga nazywał swoim własnym ojcem. Nie nazywał Boga tylko swoim własnym ojcem, ale Bóg też był jego ojcem. To było po prostu prawdą Prześladowali Jezusa I szukali sposobności, aby go zabić Kontynuowali swoje prześladowania Dalej chcieli go zabić Jakże to musiało boleć Pana Jezusa. Ten, który przyszedł na tą ziemię do swoich, ten, który tylko dobro czynił i ten, który od początku tutaj jest prześladowany, od początku próbuje się go zabić. Jeszcze chciałbym to podkreślić, co właśnie słyszeliśmy. Człowiek mówi, że to, ten człowiek mówi, że to Jezus był. I w tym znaku chodzi o wspaniałość Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Tutaj chodzi o to słowo, które stało się ciałem. Tak on wyszedł do niego i ten człowiek tak głosił, że to był ten Jezus. On miał tą moc, by dawać życie, On ją pokazał i dokładnie tak dalej też się toczy od wiersza 19. Ta jest ta chwała Syna Bożego przedstawiona. Tego, tego, który był tutaj na tej ziemi, pokazana jest ta Jego cała chwała i to jest to podwójne odrzucenie Żydów co do tego. To można powiedzieć w XVI wierszu odrzucają go jako na podstawie jego czynów na podstawie tego, co on uczynił że on to uczynił w sabat w wierszu 18 odrzucają go na podstawie jego osoby oni dobrze rozumieli że on sam siebie e, uczynił równym Bogu, bo on był przecież Bogiem, ale odrzucają go na podstawie jego osoby cóż za przeciwieństwo tego ten e, e, uzdrowiony najpierw przeżył jego dzieło a potem Jego w Jego osobie znalazł a, a ci Żydzi odrzucają Go na podstawie Jego czynów i Jego osoby kim On jest? Jeśli Jan 8, 41 mówią Żydzi nie jesteśmy zrodzeni przez przeteczeństwo mamy jednego Ojca Boga całkiem inna wypowiedź niż ta, którą Pan Jezus w naszym rozdziale w wierszu 18 wypowiada gdy On mówi gdy Żydzi mówią że On Boga nazywał swoim Ojcem czyli to jest ten dobry wniosek, który nie wyciągnęli tutaj w Jana pięć jest ja jasne tutaj chodzi o ten taki ekskluzywny relacje społeczność Rzymian 8 Żydzi mówią w takiej ogólnej formie na podstawie starotestamentowego zrozumienia i rozumieją, że tutaj stoi jeden, który który ma to samo stanowisko, sam dla siebie, tylko co do jego relacji z Bogiem, jego społeczności z Bogiem, co do jego y, własnego Ojca. To ma coś do czynienia z tym z tym stosunkiem co widzimy 844 Jana i przez to właśnie że przez tą jedyną w swoim rodzaju społeczność z, tą, z Bogiem to wywołuje tą ich nienawi nienawiść ale to jest właśnie prawda On jest tym wiernym świadkiem i ponieważ oni go odrzucili jako os osobę, to też nie będą tymi, którzy się rozkoszują jego działaniem. I Pan Jezus mówi, ojciec działa i ja działałem I to też było dla ich dobra On przyszedł, aby to działanie e, dokonać Ale ponieważ odrzucili go jako osobę To nie mogli e, też e, brać, e, czerpać z tego jego działania I przez to też e, idą na wieczne zatracenie e, Kończymy rozważanie do południa w niemieckim 207 W niemieckim pieśni 207. Dziękuję dzisiejszego porankę jako tego, który przyszedł i tutaj własce działał pośród swojego ludu, który niestety był ale w takim smutnym stanie, w takim złym stanie ale to nie zatrzymało Cię przed tym również przed tym znieważeniem które było Twoją częścią by działać w tej łasce dziękujemy Ci za tę cudowną odpowiedź Twojego serca którą w tych wierszach mogliśmy znaleźć Panie Jezu że Ty